Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 30 marca, już po dziewiątej. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Wyrok w aferze gruntowej ma zapaść jeszcze przed południem. Na ławie oskarżonych były szef CBA Mariusz Kamiński i jego trzej podwładni. Sugeruje, że sama nie ustąpi. Wandę Nowicką czeka głosowanie nad wnioskiem o odwołanie z funkcji wicemarszałka. Wielki sukces polskich archeologów w Egipcie udało im się odtworzyć taras w świątyni Hatszepsut koło Luksoru. Oskarżeni od początku nie przyznawali się do winy, mówili, że zarzuty mają charakter polityczny. Za dwie i pół godziny ma zapaść wyrok w sprawie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego trzech podwładnych. Cała czwórka odpowiada za nadużycie prawa przeprowadzeniu tak tzw. afery gruntowej w 2007 roku. Konkretnie chodzi o to, że stworzyli fikcyjną sprawę od rolnienia ziemi w zamian za łapówkę. Prokuratura dla całej czwórki domaga się kar więzienia w zawieszeniu, obrona wnosi o uniewinnienie. Kontrolowaną łapówkę w 2007 roku miał przyjąć ówczesny minister rolnictwa Andrzej Lepper, ale ponieważ jak pisała prasa, ktoś go ostrzegł, skończyło się na tym, że przejęli ją jedynie pośrednicy Piotr Ryba i Andrzej K. I choć oni zostali już skazani nieprawomocnymi wyrokami, prokuratura uznała, że CBA stworzyło fikcyjną sprawę od rolnienia ziemi za łapówkę, a nie miało do tego prawa, bo wcześniej nie było wiarygodnej informacji o przestępstwie. Dlatego sprawa znalazła swój finał w sądzie. Kamińskiemu i jego podwładnym śledczy zarzucili nielegalne działania operacyjne, podrabianie dokumentów, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Sam Kamiński, do od początku się nie przyznaje, jak przekonywał podczas pierwszej rozprawy. Jestem całkowicie spokojny. Mam pełną jasność, że nasze działania były zgodne z prawem. Przede wszystkim zgodne z interesem publicznym, jakim była walka z korupcją na szczytach władzy. A teraz, jego zdaniem, proces to nic innego jak zemsta ekipy rządzącej za ujawnienie przez niego afery hazardowej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wanda Nowicka nie widzi powodów, by rezygnować ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Wnioskiem o jej odwołanie posłowie zajmą się już wkrótce, na wniosek nowego klubu Zjednoczonej Prawicy. Jego szef Jarosław Gowin uzasadnia, że to jedyny klub, który nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Tymczasem Nowicką na stanowisko wicemarszałka wyznaczył klub ruchu Palikota. Dziś już nieistniejący. Dziś w salonie politycznym Trójki Wanda Nowicka sugerowała, że zaczeka na wynik głosowania. Sama wydarzeń nie zamierza przyspieszać. Zobaczymy. To jest decyzja Sejmu. Ja się tej decyzji podporządkuję. Natomiast zwracam uwagę na to, że po to zostały takie procedury w Sejmie wprowadzone żeby jednak gwarantować pewną stabilność funkcjonowania Sejmu, żeby nie był tak podatny na co chwila następujące zmiany polityczne, tak jak mamy do czynienia teraz. Klub jest, klubu nie ma, za chwilę będzie inny klub. W mojej sytuacji nic się nie zmieniło od dwóch lat i nie ma żadnego powodu, żebym w tym momencie miała podejmować jakieś decyzje. Nowicka od lutego 2013 roku nie reprezentuje żadnego ugrupowania w parlamencie. Wówczas została wyrzucona z klubu Twojego ruchu po aferze z nagrodami rocznymi, jakie przyznało sobie prezydium Sejmu. To były 54 lata układu gigantycznych pузdni, tak o swoim sukcesie w Egipcie mówią polscy archeolodzy. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zakończyli właśnie rekonstrukcję tarasów starożytnej egipskiej świątyni Hatshepsut koło Luksoru. Tym samym przyczynili się do odnowienia zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Polska misja archeologiczna z Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła pracę w Luksorze w 1961 roku. Od tej pory trwała rekonstrukcja trzeciego tarasu świątyni. Archeolodzy ułożyli gigantyczne puzzle z 10 tysięcy starożytnych kamiennych bloków i odtworzyli to, czego brakowało. Jakbyśmy dzisiaj czytali rozdartą gazetę i ona jest akurat rozdarta w połowie kolumny, no to każdy Polak potrafi sobie zrekonstruować, co tam w tej oddartej części nieistniejącej kolumny było napisane. Podkreśla dyrektor Polskiej Misji w Kairze dr Zbigniew Szafrański. Sama świątynia w Luksorze, zwana też kompleksem kultu Słońca, została wybudowana przez królową Hatshepsut. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poświęcona była bogowi Słońca Amosowi Re. Słońce jest takim istotnym elementem kosmosu, ładu kosmicznego. To, że Słońce wstaje i zachodzi. To, że dzięki Słońcu wszystko rośnie. Na zrekonstruowanym tarasie w Luksorze znajduje się napis informujący, że odnowienie jest dziełem polskich archeologów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Według badań starzenie się to przede wszystkim proces w psychice człowieka, a uniwersytety III wieku pomagają zachować aktywność na długie lata. Dziś ich święto. W południe w Teatrze Wielkim w Warszawie rozpocznie się drugi kongres uniwersytetów III wieku. Przyjadą przedstawiciele ponad pół tysiąca uczelni dla seniorów, bo takie uniwersytety istnieją nie tylko w ośrodkach uniwersyteckich. Powstają w małych miastach, a nawet wsiach, ponieważ wszędzie są ludzie, którzy są spragnieni aktywności intelektualnej, wiedzy, kontakt z innymi ludźmi. Mówi prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz i podkreśla, że tu każdy starszy znajdzie coś dla siebie. Są wykłady z, praktycznie z każdej dziedziny, ale przede wszystkim to jest pozyskanie towarzystwa, to jest odwaga wyjechania za granicę, pojechania na wycieczkę czy pójścia na spacer. Samemu jest to szalenie trudne, natomiast w grupie to wygląda zupełnie inaczej. Jak się szacuje, uniwersytety trzeciego wieku skupiają około 150 tysięcy słuchaczy. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Sport, Michał Mogliśmy oderwać się od grupy, ale rzutem na taśmę Peleton nas dogonił. Zamiast trzech punktów Polacy wywieźli z Irlandii jeden. Irlandczycy w swoim stylu wydarali nam punkt w doliczonym czasie gry. W swoim stylu, bo tak strzelili gole w meczu ze Szkocją, Niemcami i Gruzją. To potrafią znakomicie a rywale zgrzytają zębami. My też to rzeczywiście boli. Także Arkadiusza Midika. Za które szczęścia w końcówce wywieźlibyśmy stąd trzy punkty. Prowadziliśmy od 26. minuty po golu Sławomira Peszki. Zawodnik FC Keln wrócił do reprezentacji, a wczoraj rozegrał 30. mecz. Całkiem niedawno też obchodził 30. urodziny. Cieszę się z tego, że zdobyłem tutaj bramkę przy tak licznej publiczności z Polski, a to masz gdzieś tam w środku czuje lekki niedosyt, jak cała drużyna zresztą. Peszko, podobnie jak inni piłkarze, zostawił sporo zdrowia na boisku. Docenił to, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Trzeba powiedzieć, że nasi piłkarze grali bardzo ambitnie, natomiast no było mało meczu, a dużo walki. Irlandczycy to potrafią robić, można powiedzieć, że na pewno na jedną bramkę zasłużyli. Przyjmujemy remis, gramy dalej, no, nie ma co płakać. Bo też jesteśmy liderem. Mamy punkt przewagi nad Niemcami i Szkocją. W czerwcu w kolejnym meczu eliminacji zagramy w Warszawie z Gruzją. Dublin, Adam Malecki. Tymczasem w Berlinie czekaliśmy na historyczne zwycięstwo polskiego zespołu w Lidze Mistrzów Siatkarzy. I musimy jeszcze poczekać, a Rzeszów przegrało w finale Zenitem Kazań 0-3. A Rafał Buszek przyznaje, że rywale byli po prostu lepsi. Troszeczkę musimy zagrać lepiej, żeby zagrać całą Ligę Mistrzów, ale cieszymy się z tego medalu. W meczu o trzecie miejsce PGS Krabełhatów przegrała 2-3 z recykling Volley Berlin. W Tajbreku było 21-23. do 23. Za tydzień Final Four Ligi Mistrzyń w Szczecinie tam wystąpi Chemik Police. W polskiej Lidze Hokeja zażarta walka o Mistrzostwo Polski. Po czterech meczach finałowych jest remis 2-2. Wczoraj GKS Tychy pokonał J.K.H. Jastrzębie 4-1. do 1. Nie zasłużyliśmy na taką porażkę twierdzi Mateusz Bryk z Jastrzębia. Wynik był sprawą otwartą, tylko że im zaczęło dopisywać szczęście, bo tu się odbiło, tam wpadło... I tak cztery razy. Kolejny mecz w środę. Przemysław Karnowski nie zagra w Final Four Uniwersyteckiej Ligi NCAA. Jego drużyna Gonzaga Bulldogs przegrała bowiem 52 do 66 z Uniwersytetem Duke. Polski koszekarz zdobył cztery punkty. A w Formule 1 coś się zmieniło. Już nie Mercedes, a Ferrari wygrało wyścig. W Malezji zwyciężył niespodziewanie Sebastian Vettel. Jest! Si ragazzi! O! Oh, grazie, grazie, Grację, ja też mówię, grację sport ponownie po 17. Sponsorem programu był premio Opony Autoserwis ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce www.premio.pl Niestety nadad, nadal nad Polską deszczowe chmury w całym kraju będą opadać miejscami burze może też padać drobny grat lub krupa śnieżna, a w górach również śnieg. Od czasu do czasu może jednak też wyjrzeć słońce. Przeważnie od 6 do 10 stopni, tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce od 10 do 12, nad samym morzem i wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 czy można zbudować przestronne auto z charakterem, ze stałym napędem wszystkich kół, systemem wspomagającym iSight i pięcioma gwiazdkami w testach Euro NCAP? Można! Wsiądź i poznaj nowego Subaru Outbacka Nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu Znajdź najbliższy salon Subaru na www.outback2015.pl Ryneczek Lidla przedstawia Rozmowy przy winogronach i pomarańczach Pascal!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 Paliwo z trójki. Aż wstyd mi jeździć, taki brudny A może myjnia? Poproszę też o kupon na punkty payback z ostatniej wizyty A to by strzała, zapunktował A za paliwo i ofertę miniową będzie ponad 1800 punktów payback na czysto Tak, i po co mi one? Po to, żeby od razu wymienić je na nagrody w stylu fit Tankuj i zapunktuj w stylu fit Kupuj na BP Mnóż punkty payback korzystając z kuponów i odbieraj nagrody Bidon, ręcznik lub torbę sportową Promocja trwa do 5 maja lub do wyczerpania zapasów BP, kierujemy się Tobą Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po dziewiątej. Dzień dobry. Do południa. Go. Into the disco scene.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 Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zofia Kruszewska, z Hej, Marek Nieźwiecki. Witamy Państwa. Wielki tydzień, dzisiaj poniedziałek. Do południa, trochę urlopowanych mamy, trochę zachorowanych, jak Państwo słyszą. Ryszard Jaświński na urlopie, Michał Bargański na urlopie, ale poza tym wszystko będzie. Szyk i Nile Rogers, I'll be there to tak jakby lata 70. wróciła, a to zupełnie nowa piosenka, nasza piosenka dnia. Znajdą Państwo ją w zestawie do głosowania na listę Polskiej Radio Głośnik Trójka. Informator ekonomiczny Witor Legowicz, jego gość za 13 minut. Płyty tygodnia. Maryko Masa przed południem, Van Morrison po południu. Trójkowa powtórka z historii, dzisiaj styczeń 65 roku. Grażyna Dobroń za dwie godziny, instrukcja obsługi człowieka. No i jeszcze powieść o debator wyspał Łza yy, przed godziną 12. A poza tym muzyka, muzyka, muzyka. Zaczęło się głosowanie na trójkowy Polski Top Wszechczasów. Wyniki 1 maja. Głosować można już teraz. KONIEC 33 razy, bo na 33 piosenki głosujemy w polskim topie czasów. wyniki. 1 maja od rana do listy przebojów, bo to będzie piątek akurat. Dwie nowości, Kalexico, a potem Benjamin Clementine i potem Wiktor Lekowicz, jego gość. Yeah. How much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. So if I held my breath on you, I have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now, mm -hmm. premises broken, nemesis, our token. Turn around, march on to your new home, oh. wherever you're gone, darling, please don't you ever forget.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 Man. Now heresy might be a new faith, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your tree. Ah, that's the way. Przecie co do sekundy, 9.30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu No i panie Andrzeju nie drożeje benzyna u mnie bez zmian na trasie, tak w granicach 4 ,68 zł 68 groszy. Wielki tydzień, Wielkanoc z zapasem. Podróże autem nie podrożają. Tak możemy jest. tak jednoznacznie. Znaczy jednoznacznie powiedzieć. tak nie można powiedzieć, że na każdej stacji będzie tak samo, ale jednoznacznie możemy powiedzieć, że jesteśmy jak na razie póki co w okresie stabilnych cen paliw. I tak będzie dalej. Mniej więcej. A tego to nie powiedział jest pan zbyt wielkim optymistą. A nie, może ja pesymistą, jestem. bo pesymizm znaczy może być pesymizm, ponieważ jednak mamy pewną taką widać niewielką, bo niewielką tendencję zniżkową. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o olej napędowy mhm. A o tym zaraz powiemy Od środy, panie Andrzeju, Unia przestaje regulować rynek mleka Nasi rozdrobnieni, niestety, producenci Mogą teraz produkować wyrobów mlecznych Ile tylko zechcą My na, my na tym skorzystamy oczywiście Ale co oni zrobią? Będą musieli zmienić sposób działania. Albo to będzie tak, że będą powstawać większe zakłady, większe hodowle. No właśnie. Tak Ale też wejdziemy. większe mleczarnie, jakaś taka konsolidacja mleczarni. Zwłaszcza, że ta sytuacja sprawi, że zdaniem część ekspertów uważa, że ta sytuacja może doprowadzić do tego, że zwiększy się presja zachodnich inwestorów, zachodnich firm mleczarskich na przejmowanie naszych mleczarni. Mhm. No więc jeżeli nasi producenci będą chcieli odpowiedzieć na to, to nie będą mieli w pewnym momencie wyjścia innego niż łączyć się. Szkoda, że nie zrobili tego wcześniej. To, to nie jest chyba też tak, że szkoda, bo właściwie to wszystko jest pewną logiką systemu. Znaczy jest taka logika systemu, która nakazuje się łączenie. My mamy pewne opóźnienia wieloletnie dziesięcioletnie, zarówno przez czas, prawda, bycia kolonią sowiecką, a jak i czas transformacji, jak i czas wcześniejszy takiego rozdrobnienia. To, to wszystko jest jakby, to, to jest naturalne. Znaczy, istnieje pewna różnica czasu, powiedziałbym, rytmu pomiędzy nami a tak. niektórymi państwami zachodu, a my mamy, ale jeżeli zdołamy, powiedziałbym, przyspieszyć w pewnym momencie no to mamy szansę znowu utrzymać swoją wysoką pozycję na rynku mleczarskim w Europie. A na pewno będziemy mniej płacić i to dla nas jest zobaczymy. dobrze. To, no zobaczymy. To to jest dobrze. tak, że to nie zawsze takie konsolidacje łączą się od razu bezpośrednio z obniżkami cen. No przekonamy się. Dziesięć lat temu i wcześniej Europa zaczęła się przesiadać na, na diesle i to na wielką skalę. U nas też by zaczęły być coraz popularniejsze. Trzy lata temu okazało się, że spaliny tych aut powodują raka i teraz Europa wycofuje się z tego. To nie jest tak. To, to, to, to nie jest tak, bo przypomnijmy sobie, wszyscy Polacy, którzy jeździli po Europie e, od dawna, mogą sobie przypomnieć, jak to narzekali e, 20 lat temu, 30 lat temu na wysokie ceny oleju napędowego w Szwajcarii. Mhm. Prawda? No i w Szwajcarzy rzeczywiście yy, zawsze i wszyscy i to, że akurat cząstki stałe yy, w yy, spalinach z olejnopędowego mają, yy, sku, mają znaczy mogą się przyczyniać, mają takie właściwości rakotwórcze, no to to jest też stara wiadomość, to jest nic nowego. Co jest nowego? No to to, że pewnego był czas, kiedy zwiększyła się popularność samochodów z silnikami diesla, dlatego że one były nowocześniejsze i to jest nawet nie 10 lat, a co najmniej 20 lat w Europie i to mniej więcej już pod koniec XX wieku w wielu państwach Unii Europejskiej sprzedaż samochodów z silnikami diesla, przewyższała sprzedaż samochodów nowych z silnikami benzynowymi. No bo to były nowoczesne silniki. Nowocześniejsze i przede wszystkim, przede wszystkim były kupowane przez firmy. Bo taniej. Bo tańsza była eksploatacja. No, z różnych powodów jeszcze. W ogóle diesel, silnik diesla jest doskonalszy niż silnik benzynowy. To trzeba też pamiętać o tym technicznie, znaczy konstrukcyjnie jakby jest to dużo doskonalszy twór. E... Dobrze, i co teraz będzie? I co teraz będzie? A teraz mamy problem innego rodzaju. Teraz problem mają rafinerie w Europie, ponieważ e, jest e, właściwie nie wiedzą co sprzedać, co zrobić z benzyną. To jest wie największy problem dla europejskich rafinerii, jest to, że nie mają, mają nadmiary benzyny, której nie da się upłynić na rynkach światowych. I od pewnego czasu w Unii Europejskiej część polityków stara się ograniczyć zainteresowanie um, i sprzedaż samochodów z silnikami diesla. E, I to w takim I momencie, ta i to w takim momencie, kiedy akurat silniki diesla stały się znowu doskonalsze, ponieważ od początku tej dekady jest obowiązek stosowania, montowania filtrów cząstek stałych. Nie można zarejestrować nowego samochodu bez, diesla, tego filmu, tak. bez filtra cząstek stałych, ale to podkreślmy, to jest dopiero od początku tej dekady. Nowe przepisy, które wejdą w przyszłym roku będą jeszcze bardziej ostre, ale to też będzie dotyczyło to silników benzynowych, to też trzeba, może nawet bardziej w tym przypadku niż silników diesla i co to wszystko znaczy? To znaczy tylko tyle, że silniki z diesla będą troszeczkę, samochody z silnikami diesla trochę będą mniej popularne ale póki co nie jest aż taki spadek popularności mały, żeby zniechęcać mocno kierowców, dlatego część unijnych polityków takich pod hasłem właśnie walki o ekologię i tak dalej, próbuje Dodatkowo ograniczyć. podbić cenę oleju napędowego, i mają problem z tym politycy, bo jeżeli uderzy się w samochody osobowe z silnikami diesla, to jednocześnie uderzy się w cały transport. Jeżeli by po prostu tak sztucznie, tak jak znowu, jak to w Unii Europejskiej bywa, wywindować cenę diesla. No więc oleju napędowego. Więc jesteśmy, powiedziałbym, w takim momencie trudnych zmian. My jesteśmy w jeszcze gorszym momencie, bo jesteśmy śmietnikiem od czasu, prawda, właściwie rządów SLD. A, czyli Leszka Millera i Marka Belki, mamy po prostu tak fatalne przepisy, czy też brak przepisów, że po prostu staliśmy się śmietnikiem e, motoryzacyjnym Europy. No tak, tak? W związku z tym mówi. do nas trafiają te wszystkie graty zużyte i to, co, i to że od, właśnie od mniej więcej 10 lat w Polsce zaczęło napływać coraz więcej samochodów z silnikami diesla takich zużytych, no to jest właśnie efekt tego, brak jakichkolwiek regulacji, przepisów i to będzie duży problem, z którym jak na razie politycy nasi się sobie w ogóle nie radzą. A u nas rozpoczęły się żniwa firm wiosennego biznesu, czyli sprzątających ogrodniczych, także serwisów samochodowych. I tak w dużych miastach, na przykład wysprzątanie mieszkania 60-metrowego to co najmniej 150 zł. 2 zł za metr i kwadratowy kosztuje uporządkowanie trawnika no wiosna czas zakasać rękawy ten kto ma siły i czas powinien to zrobić sam bo jak widać można trochę zaoszczędzić a ktoś, kto już nie ma tych sił ani możliwości, to musi szukać e, różnych prawda, firm, pomocy ukości. I to jest z kolei prawda, pole do, do tworzenia się różnych przedsiębiorstw, różnego biznesu, krzewienia. Wiosna. Wiosna panie... No i bardzo dobrze. <śmiech> Więcej o tym panie dziwniku, redaktorze, w związku z tym prawie. trzeba sprzątać. No i tak, mamy nową usługę transportową w Rzymie, mianowicie skuterino, czyli miejsce na siodełku to z tyłu w skuterze. Niestety nie, nie, nie, nie zdołałem sprawdzić cen. Ale to jest dobry pomysł To może być wspaniały pomysł I to dobry pomysł, bo do niedawna Skutery w Rzymie kojarzyły się z, Jednak ze złodziejaszkami Z, z kieszonkowcami Jeżeli zrywali prawda. Jeżeli teraz to zamieni się prawda, Z, z kieszonkowca Na usługę taką Transportową. No to Rzym może na tym tylko zyskać Nowy, nowy sposób transportu w Rzymie Skuterino Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej Wiktor Legowicz Do widzenia I do jutra 9.30 Autopromocja To było poetyckie powitanie wiosny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 Ale to, o tym miałem nie mówić. Za 19 minut, godzina 10, kiedy powiedziałem o tym, że yy, rozpoczęło się głosowanie na Polski Top Wszechczasów, słuchacz napisał, ma się strona. To powiem jeszcze raz. 40 minut temu rozpoczęło się głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Dział zamknięty, będę sięgał dzisiaj do polskiego topu wszechczasów aż do południa. Pan Kamil jak zwykle informuje nas, jak jest na śnieżce. Tuż po dziewiątej było około 0, a właściwie minus 0,6 stopnia i kompletnie nic nie widać. Kompletnie nic nie widać. Widzę, że jest za kwadrans dziesiąta. Będzie, będzie, nie będzie bonanza. Ciekawe, czy będzie nowa płyta zespołów Lito w tym roku. Nowa płyta Stevie Nicks za tydzień. To jest koncert, koncert z Teksasu z 6 października 1989 roku. Dzisiaj premiery płyt Steve'a Hacketta, Boza Skeksa, Rona Sexsmitha, Ringo Stara, Eliane Elias i... Nie, David Sanborn to już za tydzień. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Nory Jones, wszystkiego najlepszego. Erika Claptona, wszystkiego najlepszego. No i jeśli dzisiaj są urodziny pa kogoś z Państwa, to także wszystkiego najlepszego. Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clocks held 9.50 sunrise sunrise couldn't tempt us if it tried cause the afternoon's already coming on and i said Ooh. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say. That I, I never leave you, I'll believe you in the when you and the ways of nature will test every man. I took you close and got what I deserve. When we were born in time.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 soku żołądkowego. W uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Wywołanym przez czynniki żydotwórcze W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny. Bioprofil Polska Spółka ZOO. Ceny niskie, hmm? że tylko brać... A?